Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Sejmu jest ważna i nie ma podstaw, aby jej nie uznać. Tak o powołaniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi rzecznik rządu. Przedstawiciele branży transportowej alarmują, że niektóre firmy walczą o przetrwanie, wskazują na wysokie ceny paliw. Jest szansa na porozumienie Izraela z Libanem. Premier Netanyahu polecił rozpocząć przygotowania do rozmów. Prezydent i jego kancelaria wiedzą, że decyzja Sejmu jest ważna i nie ma podstaw, aby jej nie uznać. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował przyjęcie ślubowania przez prezydenta tylko od dwojga z sześciorga nowo wybranych sędziów. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje czworga z nich. Bogdan Święczkowski po spotkaniu z sędziami w siedzibie Trybunału powiedział, że nie został poinformowany o złożeniu przez nich ślubowania, a takie jest potrzebne, aby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego Trybunału. W nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych rzecz rządu mówił, że prezydent miał obowiązek przyjąć ślubowanie. Prezydent jest obowiązany do bycia świadkiem tego wydarzenia. Nie jest w tej sprawie kimś, do kogo należy jakakolwiek decyzja. Czy to moja opinia? Nie. Tak stanowi wyrok samego Trybunału. K34 łamane przez 15. Prezydent nie może odmówić ślubowania. Jaśnie się nie da.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 Mówił Wojciech Struga, czy ze Straży Pożarnej oprócz ofiary nie ma więcej osób poszkodowanych. Na miejscu wciąż pracują jednak funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Ceny paliw wzrosły szybko, a spadać będą powoli, mówią przedstawiciele branży transportowej. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie przewoźnicy od miesiąca ponoszą wyższe niż zwykle koszty zakupu paliwa. Hurtowa cena oleju napędowego ustabilizowała się na poziomie 6 zł i 80 groszy. To 2 złote więcej niż przed wybuchem amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem.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 Negocjacje między oboma krajami mają się rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. Jak zapowiedział Netanyahu, skoncentrują się na rozbrojeniu Hezbollahu i ustanowieniu pokojowych stosunków między Izraelem a Libanem. Ze strony izraelskiej ma im przewodniczyć były minister spraw strategicznych Ron Dermer, określany jako głos w uchu Benjamina Netanyahu, mózg Bibiego i strategiczny tłumacz między Tel Awiwem a Waszyngtonem. Dermer zajmował się również negocjacjami z Syrią. Kto będzie przewodniczył negocjacjom po stronie libańskiej, jeszcze nie wiadomo. Zapowiedź negocjacji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 Klimat. Jakość powietrza w większości Polski jest dobra lub, bar lub bardzo dobra, jedynie w Żywcu i Radomsku jest umiarkowanej jakości, a w Suręcinie, w województwie lubuskim złej. 17% prądu w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu 24pl Sporty Norbert Michalak w Częstochowie trwa zacięta walka o finał piłkarskiego Pucharu Polski. Dobiega końca dogrywka w meczu Rakowa z GKS-em Katowice. Jest 4 do 3, natomiast w regulaminowym czasie gry był remis 3 do 3. Zwycięska drużyna zagra o trofeum z górnikiem Zabrze, który w środę pokonał w Bydgoszczy Zawisze 1 do 0. Siatkarze Aluronu Zawiercie zagrają w półfinale plus Nigi. Dziś się pokonali Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1. Zespół Zawiercia serię ćwierćfinałową wygrał 2-1. W półfinale Aluron zagra z Asseko Rosowią rzeszów Pierwszy mecz w niedzielę w Sosnowcu. Z kolei dzień później o finał powalczą najpierw w Warszawie Projekt i broniąca tytułu Bogdanka Lublin. Nie będzie polskich klubów. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych wczoraj z rozgrywkami w dramatycznych okolicznościach pożegnała się Industria Kielce, a dziś dołączyła do niej Orlen Wisła Płock. Choć na wciarze wygrali rewanżowy mecz ze Sportingiem 28 do 27, to w dwóch meczu okazali się gorsi odrywali o trzy gole. Szwed Oliver Solberg na razie na odcinku testowym był najszybszy przed rajdem Chorwacji. To czwarta runda Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych, ale dopiero pierwsza w tym sezonie dla polskiej załogi. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polacy dziś nie pokazali szybkiego tempa, jednak Kajetanowicz zapowiada walkę o zwycięstwo w klasie WRC 2 Challenger, choć wie, że łatwo nie będzie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 Rajd Chorwacji będzie liczył 20 odcinków specjalnych, łącznej długości 300 km początek jutro rano. Wracamy jeszcze do meczu Rakowa-Częstochowa z gks Katowice. W dogrywce jest już remis, a do końca tej dogrywki zostały chyba jeszcze 3 minuty, więc szykują się prawdopodobnie rzuty karne. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i wieczorem na południowym zachodzie kraju słabe opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo rozpogodzenia. Na termometrach będzie od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności.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 Program trzeci polskiego radia. Minęło 8,5 minuty po 9. Klub Trójki. Dobry wieczór. Paulina Wilk przy mikrofonie dzisiejszą audycję wydaje Kinga Kurysia, a za starami wciąż Katarzyna First Wojtkowska. Witamy was i bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj ludzie ziemscy, zajmujący się swoimi przyziemnymi, aczkolwiek na pewno bardzo ważnymi sprawami. Ale kiedy my tutaj chodzimy sobie trzymanie siłą grawitacji, to przecież tam, w kosmosie, jest cały czas e, kapsuła Orion i czwórka aus, e, astronautów, Amerykanie Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i kanadyjczyk Jem, Jeremy Hansen. I przed nimi właściwie to, co e, najtrudniejsze, bo jutro w nocy polskiego czasu, z 10 na 11 kwietnia, mniej więcej około 1.53 warto nie spać, żeby dowiedzieć się, czy Orion, już y, przemieniony trochę, bo moduły się y, rozdzielą, uruchomią się tarcze chroniące przed ultra wysoką temperaturą i Orion z prędkością około 25 tysięcy mil na godzinę y, wpadnie w y, ziemską atmosferę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powinien y, po uruchomieniu spadochronów miękko, relatywnie miękko wylądować na wodach Pacyfiku gdzieś niedaleko San Diego. To wszystko jest szalenie niebezpieczne i obarczona jeszcze wieloma ryzykami operacja, ale zanim to wszystko się stanie, no to właśnie, jeszcze możemy porozmawiać o tym, co, co Orion, a przede wszystkim jego załoga przywiezie nam tutaj na Ziemię z tej bardzo dalekiej, najdalszej w historii ludzkości podróży. A pomogą nam w tym dzisiaj dwie super ekspertki, które bardzo dużo wiedzą o tym, co się dzieje z ludzkim umysłem, ludzkim ciałem w takich właśnie ekstremalnych okolicznościach i bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj o tych sprawach rozmawiać z dwoma kobietami. Jedna jest w studiu Przemyśliwieckiej, a druga jest chyba w Katowicach. To zaczniemy od chyba Katowic. Dobry wieczór, Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, profesorka tego Uniwersytetu, psycholożka, ale też kierowniczka zespołu Astrumental Health, który, który działał w ramach misji Ignistej z udziałem Słowosza Uznańskiego. Dobry wieczór, Pani Agnieszko. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że Pani jest. Agnieszka Skorupa Pracuje też w, i we współpracy z Habitatem Lunares. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mamy taki Habitat Lunares. Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj, a jest, jest on w pile, nie bardzo daleko. Ale także we współpracy między innymi ze stacjami polarnymi. Dr Agnieszka Skorupa bada zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach, m.in. ludzkie zdrowie psychiczne, no i właśnie behawioralne. Aspekty no, tego, jak się przebywa w misjach kosmicznych, krótszych, dłuższych. A tutaj ze mną, w bliskości też fizycznej, dr Joanna Jurga, projektantka przestrzeni, badaczka, wykładowczyni, autorka książki. Hotel Ziemia. Janna się specjalizuje w projektowaniu takim skupionym na, na budowaniu, tworzeniu poczucia bezpieczeństwa, między innymi w warunkach pełnej izolacji, właśnie taki jakiej doświadczają astronauci. Janna bada także no, szeroko rozumiane relacje człowieka z przestrzenią i w takim kontekście biologicznym i, i architektonicznym y, y, y, przygląda się temu, jak y, przestrzeń może y, wspierać nasze potrzeby i funkcje organizmu i, i nasz y, dobrostan. Y, y, zajmuje się także syntetycznym i spekulatywnym projektowaniem, o czym pewnie dziś jeszcze porozmawiamy, ale to nie wszystko, bo jest analogową astronautką, dwukrotnie była komandorką misji symulacji E, symulacji misji kosmicznych właśnie w habitacie Lunares. Dobry wieczór. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście i y, dużo y, w ostatnich dniach myślę, wszyscy przeżywaliśmy. Y, Choć nie wiem, czy wszyscy, ale wszyscy, którzy się interesują tym, jak się misja Artemis II toczy od 1 kwietnia, to wydaje się, że jest bardzo wiele powodów do takiej radości, poczucia, że bardzo dużo zupełnie wyjątkowych spraw się właśnie ludziom, ludzkości, naukowcom przede wszystkim udaje. Ale chciałam zapytać najpierw po prostu was, co do tej pory, z tego co wiecie, co obserwowałyście, odkąd Orion opuścił Ziemię, was najbardziej zainteresowało albo podekscytowało? Może najpierw Agnieszka Skorupa no i ja muszę powiedzieć, że ja się czuję teraz jak właśnie astronauci jestem na łączach, nie widzę was na żywo w studio, nie widzę państwa ale postaram się tu uczestniczyć w rozmowie i to jest taki pierwszy dla mnie ciekawy też symptom właśnie jak się z ludźmi, którzy coraz dalej od Ziemi lecą, będziemy komunikować no a skoro jestem psycholożką, to też interesuje mnie to, jak będziemy ich wspierać no ale tu było pytanie o tą moją ciekawość, czy jakąś radość czy, czy takie właśnie zaciekawienie naukowe obserwując tą misję, która na naszych oczach się wydarza, no to mnie bardzo urzekła dzisiejsza informacja, czyli jeśli ludzie byli najdalej, najdalej od Ziemi, to astronauci wręcz tutaj właśnie w humorystyczny sposób mówili, tutaj kanadyjski astronauta opowiadał, że on się starał być tym najdalej wysuniętym w ogóle w statku kosmicznym, żeby być tym najdalszym człowiekiem od Ziemi. I dlatego o tym mówię, bo tutaj cała psychologia też się ujawnia i humor jako jeden z najbardziej Konstruktywnych mechanizmów obronnych. I jednak to otwieranie granic. No jesteśmy gatunkiem eksplorującym, ekspansywnym, wręcz, ale lubimy, poznawać chcemy. No a polecieli tam ludzie, którzy, no ja, ja, tak z moich obserwacji wynika, że sobie naprawdę świetnie z tą sytuacją radzą. Mm. Y, y, powiedzmy może, że Orion oddalił się od Ziemi y, o 406 771 kilometrów i to jest y, te 6771. 771 kilometrów więcej niż kiedykolwiek. Dokładnie, tak. Joanna Jurga, a co ciebie jakoś cieszy, ekscytuje, najbardziej kręci w całej tej trwającej misji? Znaczy, słuchajcie, mnie przede wszystkim cieszy to, że polecieliśmy. E, ta misja ma trzyletnie opóźnienie względem pierwszego rozkładu i z branżą kosmiczną jest trochę tak, że ona jest uzależniona od e, sytuacji geopolitycznej, więc czym więcej e, jest pomysłów na to, żeby powodować konflikty, tym e, ta działka, która mnie i Agnieszka interesuje najbardziej schodzi na drugi plan. Więc to, że poleciliśmy, jest fantastyczne i fantastycznie jest widzieć, że finalnie polecieliśmy bez widowiskowych problemów. Wszystko idzie zgodnie z planem i to, jest, i to jest bardzo satysfakcjonujące. To, co mnie, mogę powiedzieć tak po dziecięcemu jara, to są przepiękne zdjęcia, które ekipa robi. Bardzo Państwu polecam, jeżeli jeszcze nie obserwowaliście, zobaczyć zdjęcia księżyca, zdjęcia zrobione z Księżycem, przez które, przez kratery widać Ziemię, jest takie zjawisko, które nazywa się Overview Effect, którego doświadczyły ekipy Apollo, e, które zobaczyły Ziemię z odstępu Księżyca. To jest taki moment, w którym widać całą kulę ziemską, bo z krzywizny, z, z niskiej orbity, z ISS, widać tylko krzywiznę, a z Księżyca widać, że ta niebieska kropka jest no statkiem kosmicznym Ziemia wiszącym w próżni e, i ta możliwość zobaczenia delikatności tego systemu i, i tego, że gdzieś tam na dole jest kilka miliardów ludzi, albo gdzieś przed nami, no zmienia perspektywę, myślę, odczuwania planety, więc jestem też super ciekawa, co nam opowiedzą astronauci po wylądowaniu na Ziemię, jak oni tego overview effect doświadczyli, ale na każde zdjęcie cieszę się jak dziecko, a ze swojej perspektywy badawczej też bardzo podglądam, jak oni eksplorują tą przestrzeń wnętrza Oriona, bo ona jednak jest zdecydowanie większa niż poprzednia kapsuła, co są praktycznie dwie wielkości średniego głowana, więc to też pokazuje, jak sobie w niej radzą i to, że kanadyjski astronauta może się odsunąć trochę dalej, już pokazuje, że mają resztki przestrzeni takiej prywatnej. No właśnie, bo jak się y, czyta y, i słucha o tym, jak wiele y, do tej pory y, udało się tej misji, to pojawiają się bardzo różne aspekty, bo najważniejszym zadaniem y, tej misji y, był... Pozostaje właściwie techniczne sprawdzenie tej maszyny, w której y, oni y, lecą. Ale są też te właśnie inne aspekty, wręcz artystyczne, jak powiedziała się ona o o zdjęciach. Y, no i wreszcie ultraważne sprawdzenie, jak ludzie sobie radzą na takiej odległości, w takich przeciążeniach, dokładnie w takiej przestrzeni, w takim układzie osobowym. O tym wszystkim będziemy y, rozmawiać, ale ponieważ powiedziałaś o overview effect, to, y, to poprosiłabym Agnieszkę Skorupy, żeby nam przypomniała trochę, jaki to był... Y, Znaczący moment i co to właściwie zna, z, zmienia w, nie tylko w psychologii indywidualnej, ale też społecznej, że myśmy mogli zobaczyć kilkadziesiąt lat temu już, nawet w sposób zapośredniczony od, poprzez właśnie zdjęcia, no ziemię z kosmosu. To, co to zmieniło w wymiarze takiej świadomości naszej jako ludzi? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja może najpierw powiem jednak o astronautach, bo mm -hmm. późniejsza analiza dzienników w ogóle astronautów, czy jakichś takich nagrań, które wykonują na żywo zapisów, pokazywała, że doświadczenie tego widoku Ziemi z nieba jest takim doświadczeniem wręcz mistycznym. To jest, no, to ja sobie mogę tylko wyobrażać, tak, jak duże jest to przeżycie takie bycia tym właśnie ziemianinem i tego, wiecie, takiego zjednoczenia się z tym, skąd się pochodzi. I w badaniach, które już zostały wspomniane, czyli w Astro Mental Health, które mogliśmy realizować podczas misji Ignis, e, faktycznie też mieliśmy ten komponent analizy fotografii i astronauci robili dla nas zdjęcia, e, które uważali za uchwycenie istotnych dla nich momentów. E, I potem mieliśmy niezwykłą przyjemność słuchać po powrocie już na Ziemię ich narracji o tych fotografiach. No i Ja też taki jeden wywiad prowadziłam, więc dla mnie to było poruszające, jak bardzo astronauci byli poruszani tym, co widzieli i uchwycili na fotografii i oczywiście ta kupola w ISS, okno, z którego widać się z nieba, było tym chyba jednym z najbardziej poruszających um, ujęć fotograficznych. To tak, taki komentarz wewnętrzny bardziej do astronautów, że to jednak dużo nam, ludziom robi. No ale nam, ludziom to było też pytanie o ten poziom społeczny, tak? Co nam to robi? I ja ostatnio prowadzę takie badania z zespołem właśnie na Uniwersytecie Śląskim, Zobaczmy. Um odbioru społecznego misji kosmicznej. Tutaj oczywiście skupiamy się na misji Sławosza, ale też przygotowywałam duży przegląd literatury z tej okazji. I okazuje się, i to jest dla mnie ciekawe i tu wracam właśnie do Apollo, że wcale ludzie nie byli tak bardzo sprzyjający tej y, misji w 1972 roku, w 1972 roku, że, y, że wcale nie, nie budziło ono powszechnego entuzjazmu, jak obecnie myślimy. Y, my, też ludzie byli sceptyczni co do wydatków, czy to są koszty uzasadnione. Ale jak się już udało, i jak już były te zdjęcia i jak to się już spopularyzowało, to tutaj nawet takie dane znalazłam, że 60% społeczeństwa zaczęło przychylnie patrzeć na nasę, na wydatki i na to, że to było symboliczne takie ukoronowanie w ogóle tego, co ludzkość potrafi. Więc no myślę, że to dla tamtej ówczesnego społeczeństwa to było doświadczenie zapośredniczone, tak? zapośredniczone przez to, co właśnie między innymi dzięki fotografiom mogli zobaczyć. Mm -hmm. Yyy dzisiaj y, tak naprawdę jakie to ma znaczenie, że to ludzie tam się znaleźli, dlatego że y, no, na przykład y, satelity już fotografowały tę daleką stronę Księżyca, prawda? Y, kratery, które oglądali astronauci ledwie chwilę temu, y, même, też były już badane przez bezzałogowce. Y, zastanawiam się jak ująć, jak uchwycić istotność tego momentu, bo przecież my żyjemy w świecie tylu informacji, tylu sprzecznych informacji. Ta misja Artemis w, w, w, wydarza się też w kontekście trwającego konfliktu w Zatoce Perskiej. Trudno się na tym skupić. A chciałabym, żebyśmy dzisiaj w tym klubie uchwycili naprawdę takie, takie kluczowe znaczenie tego, tego momentu i tego osiągnięcia. I tak sobie myślę, że, że być może łatwo nam też pomyśleć cóż z tego, że ludzie tam są. Przecież maszyny latają, mogą to robić za nas. Wiesz co, ja myślę, że tu jest kilka wątków. Po pierwsze, tych konfliktów zbrojnych mamy dużo więcej, nawet w obrębie mm. samej Zatoki. Ale ja mam takie poczucie, że branża kosmiczna udowadnia, że możemy budować mosty, a nie je burzyć. E, za budowę ISS-u w tej głównej części obra um, odpowiadało 15 państwa, jakby policzyć wszystkie podzespoły, to 54 praktycznie. I to pokazuje, że niezależnie od ustroju religii, systemu politycznego i ekonomii kraju jesteśmy w stanie razem w imię nadal idei nauki, odkrycia, e, zainteresowania e, Tą nadzieję tworzyć. Nawet jak się spojrzy na ISS, który ma moduły międzynarodowe i moduły rosyjskie, niezależnie co się dzieje na świecie, no to od no no tak naprawdę kilkudziesięciu lat te moduły ze sobą współpracują, mimo różnych gruźb ich nie rozdzielono. I chociażby sytuację kryzysu klimatycznego, no znamy doskonale dzięki tym zdjęciom satelitarnym na iss nie wspominając o tysiącach badań, które tam się odbyły, jakby, nie wiem, sławetnym od, odzyskiwaniu wody, które wykorzystujemy teraz w miejscach na Ziemi no dotkniętych kryzysem klimatycznym, gdzie ten problem z wodą jest. Więc kosmos... Daje nam nadzieję, kosmos pobudza wyobraźnię. Jak e, ja pamiętam, robiłam kiedyś, e, znaczy śledziłam różne wycinki i opisy, ile osób zdecydowało się na studia inżynieryjne po wylądowaniu człowieka na Księżycu. I to też daje nadzieję, że okazuje się, że te nauki ścisłe, STEAM, e, one cały czas są nam potrzebne. Nie? Więc e, ja mam. Ja, ja chcę wierzyć w to też jako idealistka, że kosmos na ten moment nie jest o wojnie, nie jest o przemocy, nie jest jeszcze o wydobystwie, chociaż na pewno do tego też dzisiaj mm -hmm. gdzieś pewnie zakręcimy na ile on będzie skom skomercjalizowany w najbliższych latach, ale cały czas jest jeszcze o współpracy i, i o łączności i o byciu razem i o sukcesie czegoś, co było małym krokiem dla człowieka i wielkim krokiem dla, dla ludzkości a wysyłamy tam ludzi, dlatego że dla nas doświadczenia robotyczne nie są doświadczeniami namacalnymi. W sensie, e, tak wiele sąd wylądowało na Księżycu, jakbyśmy wyszli zrobić sondę uliczną, e, kto wylądował na Księżycu, to Neil Armstrong, mimo tego, że było tam 12 ludzi, ale pamiętamy tego jednego. Więc e, my potrzebujemy ludzkich dowodów, na ludzkie osiągnięcia i myślę, że to jest bardzo istotne. No i to, o czym Agnieszka wcześniej wspomniała, ja to nazywam genem Kolumba, my cały czas potrzebujemy eksplorować i odkrywać. I to przesuwanie granic daje nam też poczucie sensu. Tu zaletą tej poniekąd kolonizacji kosmosu jest to, że nie napotkamy, przynajmniej według naszej wiedzy na księżycu, żadnych gatunków rdzennych, więc jest szansa, że nie zrobimy krzywdy innemu, a mamy szansę poszerzyć znowu nasze możliwości naukowe, technologiczne właśnie dla dobra, dla zrobienia czegoś dalej, dla zrobienia czegoś lepiej. Muszę powiedzieć, że zrobiło na mnie wrażenie to, że nawet w e, zazwyczaj e, trzymających się dość pragmatycznych informacji e, e, serwisach międzynarodowych, e, pojawiały się takie tony, o których e, e, Ty, Jana, przed chwilą mówiłaś. To znaczy, jednak o takim ogromnym znaczeniu tej misji, o takim jej humanitarnym wymiarze, jednoczącym, podniosłym bardzo celu, e, który, który trochę m, przypomina no właśnie, istotność taką kulturową, społeczną misji Apollo, bo też kontekst wydarzeń bieżących, pewnego kryzysu wartości, kryzysu społeczeństwa obywatelskiego w różnych krajach kryzysu demokracji, nasilających się konfliktów, że te, te, te nasze czasy, ta nasza dekada dosłownie jakoś przypomina przypomina tamten czas, ale pani Agnieszka już wspomniała o tym, że wówczas wokół misji Apollo w latach 60 -tych, 70 -tych jednak sceptycyzmu było sporo. A właściwie, jakie wy obserwujecie emocje środowiska naukowego, ekspertów, branży, ale też być może po prostu zwykłych ludzi, bo jesteście blisko tego tematu, wokół tej misji. Czy ona rzeczywiście jakby od razu generowała takie, takie bardzo pozytywne emocje? Pani Agnieszko. Ja tutaj aż boję się zabrać głos, bo chyba nie jestem tak entuzjastyczna. To znaczy, ja może osobiście jestem, o, ale te badania, które tutaj gdzieś i czytamy i analizy wcale, aż takie sprzyjające nie są. E, oczywiście kosmos inspiruje, kosmos jednoczy, kosmos e, rozwija, tak, napędza, ale to, co ludzie, właśnie to, co my w swoich bańkach opowiadamy, to, co też media e, przedstawiają, nie znaczy, że jest opinią całego społeczeństwa. I e, jak się tak przygląda krytycznie przez lata różnym sondażom prowadzonym w różnych krajach, które prowadziły już wcześniej załogowe loty w kosmos, bo to też jest istotne, tak? no bo ta eksploracja kosmosu może się w różny sposób odbywać okazuje się, że ludzie em, niekoniecznie są tak bardzo sprzyjający temu, żeby wysyłać innych ludzi w kosmos, mimo tego, że cieszą się, że, że jest ten bohater, który coś dla nich zrobił, e, ale e, chcą też rozliczać. i bardziej sprzyjające społeczeństwa są jednak do wysyłania satelit, a do jakiejś takiej technologicznej eksploracji kosmosu bezzałogowej. Ta załogowa jest jednak na największym cenzurowanym, jeśli się przyjrzymy różnym tutaj właśnie e, analizom. E, I dla mnie takim bardzo niepokojącym wynikiem, chociaż być może bardzo po prostu realistycznym, był raport Cybosu ostatni, a propos tego, którzy Polacy, czy ilu Polaków odbierało misję Ignisa na no, istotniejsze wydarzenie roku 2025. No i to było 1,3%. <śmiech> to jest bardzo, bardzo mało. I oczywiście możemy spekulować, na ile ta misja się przebiła też do um, takiej świadomości publicznej, no ale to był nasz rodzimy astronauta, który brał udział w tej misji, a tu mamy astronautów z innych krajów, oczywiście, robiących też rzecz wyjątkową, unikatową, na no, pierwszą w historii, więc może to przykuwa bardziej uwagę, ale no, tak chciałam tylko zwrócić uwagę, że jednak jak tak przyjrzymy się danym, to my rozliczamy. <śmiech> Chcemy widzieć efekty, jeśli coś przyniosło efekt na Ziemi. Okej. Okay. Oczywiście widzimy też, tak jak Janna wspomniała, więcej osób zainspirowanych właśnie tymi naukami, bardziej inżynieryjnymi, medycznymi. Super, bo tego też potrzebujemy. Ale no mówię, przyglądajmy się też tak z uważnością <śmiech> danym, bo pewnie przebywamy z otoczeniach, które powielają nasze mm -hmm. opinie. Astronauci, którzy są wciąż na Orionie, mówili, kiedy wrócili po tej 40-minutowej przerwie braku kontaktu z Ziemią i już znajdując się w drodze powrotnej na Ziemi, mówili, mamy dużo więcej zdjęć, mamy dużo więcej materiału, tak naprawdę wszystko, co najlepsze dopiero z nami leci do Was i nie możemy się doczekać i w ogóle dopiero zaczynamy trawić wewnętrznie to, co nam się przytrafiło. To wszystko tak naprawdę dopiero się odsłoni. Te piękne zdjęcia, o których Anna mówiła, to jest czubek góry, która, która ma z nimi wrócić mi imię nadzieję szczęśliwie. No ale co w tej górze znajdować się może? Skoro dr Agnieszka Skorupa wywołała to oczekiwanie pewnych pragmatycznych, namacalnych efektów dla całej ludzkości, to porozmawiajmy trochę o tym, dlaczego warto wysyłać ludzi w załogowe loty w kosmos, czego się nie da, Y, sprawdzić na Ziemi, a co póki co w przypadku Oriona wydaje się y, naprawdę tak dużym osiągnięciem. Y, chociażby w tym, jak, y, jak sobie radzi sama y, ekipa, Joanna. Wiesz, to, to ja mam jeszcze jedną myśl do tyłu tak naprawdę. A, że mi, ja mam takie poczucie, że my żyjemy w tak szybkich czasach. A branża kosmiczna jest tak bardzo długodystansowa. Rakiety hmm. buduje się bardzo długo, ekipy szkoli się bardzo długo, e, Sądy, jak lecą dalej e, niż na Księżyc potrafią lecieć latami e, i to w, w naszej percepcji czasu współczesności w ogóle nam umyka. I to też myślę, że z tego wynika to, że my, siedząc w tej bańce i w tym świecie, postrzegamy ją jako atrakcyjną, bo jest to część naszego życia zawodowego i też w dużym stopniu mamy takich ludzi wokół siebie. Dla tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, coś, co się wydarzy w perspektywie 3 czy 10 lat albo bardzo wielu miesięcy, jest w ogóle nieuchwytne. I myślę, że taki też jest kontekst osiągnięć naukowych aplikowanych na Ziemi, bo to, że my wiemy, że chociażby systemy odzyskiwania wody działają, To były lata prób i dopracowywania systemów i potem lata implika wykorzystywania ich, e, ich na Ziemi. E, I są całe programy wszystkich agencji kosmicznych, które służą aplikacji systemów rozwiązań kosmicznych na przykład potem na Ziemi. Czy w drugą stronę, jak się roz tworzy rozwiązania dla kosmosu, to trzeba też je potem rozpisywać, co one przyniosą. Bo to są pieniądze publiczne i wszyscy, o którzy, taki, którzy o takie granty aplikują, tak jakby to, to musi mieć dalsze uzasadnienie. ale co na pewno osiągnął już, na, znaczy co na ten moment osiągnął Artemis, to to, że udowadnia, że może będziemy mogli, w sensie to też będzie jutro wieczorem, już w nocy potwierdzone, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mamy rakietę, która może szczęśliwie wozić ludzi w obie strony, docelowo ma nam to dać szansę zbudowania stałej bazy na Księżycu, zbudowania stacji, też na orbicie Księżyca, która będzie, czy tak zwanego Gatewaya, który będzie stacją przesiadkową na Marsa, czyli otwiera nam to drogę do Deep Space'u. My nie będziemy latać na Marsa bez bycia na Księżycu, bo to jest po prostu nieopłacalne. Więc tu jest ten wątek, który pozwala nam patrzeć dalej w kosmos bardziej realnie, w ogóle urealnia nasze szanse do tego, żeby zostać tym gatunkiem między, międzyplanetarnym. Buzz Arduin powiedział takie piękne zdanie w latach 70' że obiecali nam Marsa, dostaliśmy Facebooka. Znaczy powiedział to już później, ale astronauta lat 70. I, I myślę, że to jest bardzo duże osiągnięcie. Kolejnym bardzo dużym osiągnięciem jest to, że mamy tą załogę naprawdę w dobrych nastrojach. Dla mnie takim bardzo wzruszającym momentem był moment, kiedy załoga nazwała jeden z kraterów imieniem zmarłej żony jednego z astronautów. Tak, komandera Weismana, 46-letnia żona, ym, zmarła w 2020 roku, miała na imię Karol i tak się teraz już nazywa ten krater. I oni się wszyscy popłakali. W sensie to było bardzo wzruszające też widzieć, że tam jest bardzo dużo... Że to nie są tylko wojskowe zachowania, to też już nie są wojskowi, to znaczy ludzie w średnim wieku, więc to też pokazuje jak bardzo ta, ten średni wiek astronauty, kogo wybieramy, kogo wysyłamy, jak to się zmieniło, ale to, że ta załoga jest ze sobą też w takich relacjach, oni mają też ze sobą lata e, wspólnych szkoleń, ale takich bardzo ludzkich. W sytuacjach, no ale mamy, wiecie, bardzo dużo osiągnięć typu um, osłony, które wytrzymują. Robimy bardzo dużo ciekawych doświadczeń dotyczących promieniowania. W sensie, tam się odbywa z tyłu bardzo dużo nauki. To no, jest znowu efekty, czyli opisanie, opowiedzenie, trzeba będzie poczekać i one zrobią furorę w Nature i Science i innych pismach które wiedzą o tym, że na naukę się czeka, one się nie przebiją na pierwszą stronę gazet, no bo mamy FOMO i gdzieś nam to umknie, ale jeżeli będą Państwo mieli okazję zobaczyć, co realnie astronauci badają na sobie i co jest badane przez, przez sprzęt Oriona, to myślę, że warto rzucić na to okiem, bo to są rzeczy, z których najbliższych latach na pewno będziemy korzystać. A jeszcze na koniec Twojego pytania, czemu wysyłamy tam ludzi? Bo żadna symulacja na modelach komputerowych, na ludziach na ziemi nie jest idealnym odzwierciedleniem sytuacji człowieka w warunkach ekstremalnych, jakim jest próżnia i rakieta, więc znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono i zbadano. Musimy mieć istotę żywą w konkretnym środowisku, żeby wiedzieć, co się wydarzy. jeżeli mamy marzenia i ambicje odkrywania dalszych światów, czyli właśnie deep space'u, musimy małymi krokami w tamtą stronę iść i do tego potrzebujemy doświadczeń z ludźmi w roli głównej. Mm. Doktor Joanna Jurga i doktor Agnieszka Skorupa towarzyszą nam dzisiaj w rozmowie i rozważaniach o tym, co się udaje i co się zmienia dzięki takim misjom jak Artemis 2. Pani Agnieszko, Janna już trochę powiedziała o, o tej niezwykłej bliskości, jaka i rzeczywiście takich wzruszających, bardzo ludzkich, emocjonalnych momentach, które sygnalizowała załoga. Oni zresztą mówią, pytani, pytani już przez dziennikarzy, wszystko to się szybko właściwie toczy, ale już wypytywani przez dziennikarzy, czego im będzie brakowało, gdy wrócą z kosmosu, to, to, to mówią że właśnie tego braterstwa, tak naprawdę tego bycia razem na kresach rzeczywistości. Ale to nie tylko oni, tak mówią, też jeśli przyjrzymy się innym astronautom, to faktycznie jest to wątek, który się przewija, bo teraz też tak selekcjonujemy astronautów. To są zazwyczaj osoby o niskiej takiej wrogości interpersonalnej, o też dużej pozytywności emocjonalnej. to jest gigantyczna zmiana, mm -hmm. jeśli popatrzeć, tak. bo selekcjonowanie tak, tak, tak, tak. astronautów mm -hmm. jeszcze w latach 70., to rozumiem, że, że to raczej samcy alfa byli, tak? Przechodzący wszystkie rodzaje testów wzorowo. Osoby dobrze prezentujące się w mediach, to też jedno z kryteriów, mm -hmm. ale też osoby oczywiście o tym profilu wojskowym albo bardziej inżynier, Ryjnym, więc zwracano uwagę bardziej na taką ogólną zaradność, twardość. Jest taka koncepcja hardiness psychologiczna, a teraz nie szukamy też osób, które będą twarde za wszelką cenę, tylko osób, które potrafią adekwatnie zarządzać swoimi emocjami, bo i tak się one pojawią. I zazwyczaj takich ludzi znajdowano, tylko teraz otwarcie mówimy o tym, co jest tą wartością, czyli nie brak emocji, a umiejętność radzenia sobie z nimi i to jest też taka piękna no, dla mnie psychologicznie wiadomość, którą możemy sobie my wszyscy dać na co dzień, jako taki take-home message, że skoro astronauci tego się uczą i uznajemy, że emocje są ludzkie, to tym bardziej możemy my, każdy z nas tutaj uznać na Ziemi, że po prostu to czyni nas człowiekiem. Ale jeszcze wrócę do tej rekrutacji i, i tego poczucia braterstwa. Teraz też wybiera się graczy zespołowych. Sprawdza się astronautów w zadaniach no, negocjacyjnych, w zadaniach w ogóle zespołowych. I na ile sobie radzą, grają do jednej bramki, potrafią współpracować. Mimo tego, że ich się stresuje odejmowaniem punktów za nie wiem, niewykonanie zadania w czasie, ale co innego troszeczkę się podczas obserwacji ocenia. Więc to jest dla mnie taka niesamowita zmiana i być może dzięki temu, a przy okazji też dzięki tym godzinom, miesiącom, e, latom, szkoleń spędzonych wspólnie, tworzy się taka niesamowita więź. I, i to słyszeliśmy też w wypowiedziach e, e, Sławurza, to słyszeliśmy w ogóle w wypowiedziach e, no, osób czekających po prostu na start, który się przesuwał na naszych oczach. Że, że ten czas, który spędzają razem, to jest dla nich taka unikatowa Wartość, więc myślę, że to, to fajnie teraz widzieć. Ten czas, który oni spędzają razem tam daleko, yy, daleko, zupełnie nienormalnych y, mm, warunkach, to jest jakby taki dosłowny, toczący się teraz na żywo eksperyment. Ja bym chciała was zapytać, no tak dokładnie, czego my się uczymy? O ludzkim ciele, właśnie o ludzkiej psychice y, i czym to się różni od, y, no, chociażby od, od takiej misji, w której y, udział brał Sławosz Uznański, to znaczy ten dystans, ten czas, jednak te odległości. Co, na, co one nam y, Mówią, dlaczego się właśnie, jak na powiedziała, nie da zasymulować tutaj, mimo że istnieje lunares, że są stacje polarne, to akurat tego nie można. To ja zacznę i pewnie Agnieszka rozwinie. No właśnie chciałam aż podkreślić kolejkę, dobra, ale proszę, i, proszę. Dobra, proszę. Znaczy ja, z, ja zacznę tylko od zmysłowości i, i oddam Ci pałeczkę. E, to, co nie działa w przestrzeni kosmicznej, to jest propriocepcja, czyli czucie głębokie. E, to jest zmysł wyróżniany ze z, z zmysłu skóry. Potrzebujemy nacisku grawitacji e, na nasze ciało, żeby wiedzieć, gdzie są nasze nogi i nasze ręce, nie patrząc na nie. Czyli jeżeli jedzą Państwo kolację e, w zgaszonym świetle, absolutnej to trafią państwo do buzi, bo tak działa czucie głębokie. Taki prosty przykład. On w próżni, w przestrzeni kosmicznej nie działa, co powoduje, że astronauci muszą się nauczyć obsługi swojego ciała, na przykład patrząc na kończyny. Oraz e, drugą kwestią jest to, że pływają, a nie chodzą. Następuje przesunięcie płynu mózgowo do głowy. Jest większy w ogóle nacisk, e, większe ciśnienie w głowie, więc jest i zaburzenie węchu, i zaburzenie smaku, ale też e, na przykład trudniej się oddychać. Takie wrażenie zatkanego nosa. I samo same te rzeczy, one się dzieją i na Isesie i w Orionie, powodują, że nasza percepcja przestrzeni działa zupełnie inaczej. Jest taki żart, że walutą przetargową w kosmosie jest sos Tabasco, bo powoduje, że rzeczy mają smak. Więc kto ma sos, ten wygrywa i to samo w sobie powoduje, że my inaczej tą rzeczywistość percepujemy, inaczej śpimy, bo na przykład nie można się przykryć kołderką, śpi się w takich śpiworach przypiętych do ściany, ale też no, całe nasze ułożenie i odbiór ciała jest zupełnie inny. Nasze nogi służą nam trochę jak ręce, służą do zaczepiania się o, o różne elementy stacji czy kapsuły, żeby na przykład ustabilizować pozycję ciała do pracy. I to są elementy, których na Ziemi nie jesteśmy w stanie odtworzyć, bo nie mamy takich dużych kapsuł do, do, do próżni ludzkich, więc to nam powoduje, to nam pozwala zaobserwować i jak to ciało się zachowuje, jak się zmienia, bo na przykład wracając z przestrzeni kosmicznej jesteśmy wyżsi, wobec z nacisku grawitacji rozciągają się przestrzenie między naszymi kręgami, grawitacja potem spo, skutecznie nas skraca, ale te zmiany biologiczne, te zmiany sensoryczne dają nam szansę sprawdzenia, co realnie w takim środowisku się z nami dzieje i to jest, no to możemy zrobić realnie tylko tam. Mhm. Panie Agnieszko, a, a, astronauci y, z Oriona mówią, że w, w kosmosie jest jednak trudno, że to nie jest tak, jakby się zamknąć, no nie wiem, w jakimś escape roomie, nawet na wiele dni mhm. po ciemku, y, tylko jednak y, no, świadomość tego, gdzie się jest i że jest tyle wody, ile jest i tyle pożywienia, ile jest i tyle ile powietrza. nikt nie dowiezie, dokładnie i ty, przede wszystkim chyba tyle powietrza i nikt nie dowiezie, że to jednak ma ogromne znaczenie, że to bardzo działa na, na ludzką psychikę i że te 40 minut bez kontaktu z ziemią, to nie by, mimo że oni byli wtedy bardzo zajęci, bo robili masę rzeczy, badań i różnych spraw załatwiali w Orionie, to jednak e, mieli takie kilka minut, kiedy e, wiem, że się zebrali też, żeby przeżyć e, tą niezwykłą chwilę i opisywali to, że po prostu zorganizowali sobie dwie czy trzy minuty wspólnej refleksji na temat tego, co im się przydarza. Proszę nam trochę opowiedzieć o tym, co, co już wiemy, na ile psychicznie ta ekipa dobrze znosi to doświadczenie No i co my możemy budować na tym ich doświadczeniu przecież jednak bardzo jednostkowym, bo przecież ludzi bardzo szczególnie dobranych do tej misji. To ja może opowiem najpierw, co możemy budować na doświadczeniu i z innych badań, bo ta ekipa na razie mamy pewne doniesienia medialne, bardzo, czy to, co chcą ujawniać, no, to nie są doniesienia badawcze, więc też proszę zawsze, mieć taki pryzmat, że to A, tak. e, też jest pewien, pewien typ danych, tak, czy pewien typ informacji przez pewne filtry przepuszczone, ale e, to, to ja zacznę od takiego poziomu loty w kosmos są drogie. Załogowe loty w kosmos są dodatkowo obciążone ogromnym ryzykiem. Tak? Nie chcemy jednak, żeby poszło coś nie tak. Więc organizacja badań nad tym, jak człowiek zachowuje się w kosmosie, a tak jak Janna powiedziała, no wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie sprawdzić tu na Ziemi, a szczególnie jeśli mamy w perspektywie Marsa, lot na Marsa, bazę na Marsie, no, to już brzmi samo z siebie jak science fiction, ale dążymy w tym kierunku, więc musimy sprawdzać, jak organizm, żywy organizm ludzki jest całą Dobrobytem, e, tym fizycznym e, komponentem, takim medykalnym i psychicznym będzie sobie radził w tych unikatowych warunkach. I, i stąd prowadzimy, no, podejmujemy to ryzyko i też te nakłady finansowe no, wysyłamy ludzi w kosmos. Ale przez to, że jest to tak trudne, to jednak dużo częściej korzystamy z tych środowisk analogowych. No właśnie habitaty kosmiczne, jak waza Lunaris, czy stacje polarne, łodzie podwodne. Wiele tych jakby tutaj analogii jest, czy środowisk, w których możemy podobne badania prowadzić. Ale jest poza tym, co już zostało powiedziane, jeden taki podstawowy element. Osoby, które biorą udział w symulacji, jak na przykład tutaj wspomniana misja analogowa w Lunaresie, no zawsze będą kierowane zasadą safety first. Cokolwiek się stanie, otwieramy habitat, wypuszczamy ludzi, wiedziamy ich na pogotowie, nie zostawimy ich samych sobie. Byłoby to dalece, głęboko nieetyczne. ISS już jest trochę dalej, już jest trochę trudniej się ewakuować. No, mieliśmy tutaj um, na taką ewakuację medyczną, całkiem niedawno przeprowadzoną, kiedy jeden członek załogi na ISS um, no, po prostu miał symptomy, symptomy medyczne wskazujące na to, że powinna się zakończyć jego misja i zakończono dużo szybciej tutaj to Crew 11 zakończyło dużo szybciej misję. Udało się ich sprowadzić, tak? Być może to nie było zagrożenie bezpośrednie życia tej osoby, ale mimo wszystko przetestowaliśmy taką procedurę. No ale teraz właśnie zakręcając już do misji, która się dzieje teraz na naszych oczach, czyli do Artemis II, my ich nie sprowadzimy. My, znaczy oni wrócą, tak? I, i, i życzymy im jak najbardziej szczęśliwego powrotu już niebawem, ale jeśli by potrzebowali w danym momencie tak szybkiej ewakuacji, to ich zagrożenie jest w ich psychice jak najbardziej realne. I stąd na przykład polarnicy bywają pod tym tylko względem lepszą analogią niż różne takie izolowane przestrzenie, które celowo badawczo organizujemy, bo jeśli wysyłamy kogoś do Concordii, Polska nie, nie zarządza Concordią, to jest stacja włosko-francuska, ale do Concordii, która jest położona na 3000 metrów nad poziomem morza, czyli jeszcze mamy tutaj obniżoną zawartość tlenu, no gorzej się funkcjonuje, gorzej się percypuje. Jest tam noc polarna, do tego nałożę i jest tam minus70 stopni to My tych ludzi nie będziemy przez kilka miesięcy mogli ewakuować. I, I tutaj jest ten realizm taki psychologiczny, że jesteśmy na siebie zdani na to, co potrafimy, jak się wyszkoliliśmy i jak koledzy, koleżanki z załogi czy z misji czy z wyprawy się zachowują. I myślę, że to tworzy tak unikatowy po prostu zestaw czynników, żeby połączyć to, o czym właśnie mówiła Joanna, czyli te czynniki fizykalne, takie bardzo warun warunki środowiskowe, też medycznie rozumiane i ten realizm psychologiczny no, że to się chyba tylko i wyłącznie mogło wydarzyć, no, lecąc do Księżyca, żebyśmy poczuli ten smak, co? Jak nie będzie kontaktu z ziemią i nie będzie możliwości ewakuacji. A te 40 minut to długo czy krótko? Bez kontaktu z ziemią. <laughs> A zapytam, a minuta stania po prostu gdzieś z niecierpliwością, to długo czy krótko? To wszystko zależy od tego, czym jest ta nasza minuta wypełniona, czym jest motywowana. Więc myślę, że dla tak unikatowego doświadczenia, wyjątkowego, to może być cała wieczność, a z drugiej strony jeśli mają tyle zadań i tyle się wydarza, jednocześnie też, słuchajcie, emocjonalnie się dla tych ludzi wydarzało, ale oni też mieli pracę, która jest bardzo obciążająca, Naprawdę dużo muszą robić. No to to jest bardzo krótko. A co Zależy muszą robić? Perspektywa będzie. Co na przykład muszą robić? Znaczy dużo robić, w sensie mają obciążony grafik, prawda, że, że trzeba robić. I takie czynności higieniczne zabierają więcej czasu w kosmosie. Jest zaplanowany czas na, nie wiem, posiłki, jest mało czasu wolnego, są eksperymenty. Ci ludzie, którzy lecą akurat w tej misji mają grafik wypełniony. Tak? To, to też nie jest taki lot, o którym myślimy potem na Marsa. Przez kilka miesięcy No my tak ludziom nie zapełnimy grafików, jak na ISS na przykład się je zapełnia. Mam nadzieję, że nie zapełnimy, bo będą bardzo przeciążeni wtedy, e, więc będziemy pewnie z innym typem monotonii sobie radzić. To... To, to dopytam jeszcze. Co wiemy z historii y, y, takich lotów załogowych, o tym no, o tej ciemniejszej stronie tego księżyca. To znaczy o takich sytuacjach, w których astronauci sobie nie radzili. Na przykład ta, ta, ta psychika się nie okazywała tak silna. Czy my to, pani doktor, wiemy, że na przykład astronauci sobie gorzej z czymś radzili albo przeżywali jakieś, jakieś kryzysy, nie wiem, ataki, paniki? No, trudno, nie, nie, nie chcę wymyślać, chcę zapytać. Czy, czy wiemy coś o jednak takich poważnych pęknięciach. To jest trudne pytanie, <laughs> ponieważ e, tak jak powiedziałem, wcześniej astronauci są ludźmi i mają cały repertuar stanów emocjonalnych. E, tylko astronomi są też ludźmi wysoko zmotywowanymi, e, którzy częściowo e, wiedzą i są świadomi, że ich przyszła kariera na przykład w lotach kosmicznych czy w agencjach kosmicznych zależy od tego, jak. E, dobrze się spisali, tak? Ktokolwiek ustala reguły, co to znaczy dobrze się spisać. I o ile szkoli się ich, że mogą korzystać z um, rozmów z psychologiem, rozmów z lekarzem, zgłaszać każde dolegliwości, wręcz się zachęca ich do tego, e, to niekoniecznie z tego korzystają, ponieważ ta stawka jest duża. E, I też niekoniecznie chcą ujawniać na przykład e, konflikty, wrogości interpersonalne, które się pojawiają e, w czasie rzeczywistym. My więcej wiele o takich um, trudnościach emocjonalnych, post-tactum, czyli mm. już jak wrócili, jak już przestali być na przykład zawodowymi astronautami. Bo troszeczkę te klauzule, które podpisują, te kontrakty, które, którymi są zobowiązani, być może wygasają, być może oni się czują trochę pewniej, więc dlatego mówię to z takim dystansem, bo astronauci są mocno wysoko zmotywowani, żeby dobrze się prezentować. Również w danych psychologicznych, na co ja muszę brać poprawkę, analizując różne wyniki badań. Bo, bo rozumiem stawkę, o którą grają, ale potem jest pytanie, to, które pani zadała, to bardzo praktyczne, czyli czujemy coś o, o konkretnych kryzysach. No też, mamy taki mit herosa, tak? Astronauty, który jest astronauta, astronautki, czyli takich osób, które są prezentowani jako ci bohaterzy narodowi, że zrobili coś niesamowitego. No i, i zawsze, znowu mówię, zakładajmy te okulary, co może być mówione i, i co też różne organy, instytucje chcą powiedzieć. Co się opłaca? No więc jednak pomimo tych y, transmisji na żywo i konferencji prasowych w kosmosie y, y, jest to jednak, y, ta misja jest też, y, też sprawą tajemniczą i gdzieś też, y, no przecież zostaje to wielkie pole intymności każdego z astronautów, którzy, którzy tam się znają. Znajdują. Testują się ludzie, ich psychika, ich relacje, zdolność do współdziałania. O tym wszystkim powiedziałeś. ale oczywiście testuje się także maszyna i technologie, od których oni zależą w trakcie tej misji. Joanno, jak zwykle zaszwankowała toaleta. Znaczy to jest klasyk, w sensie najczęściej naprawiony. Na Orionie. Nie, nie. Na, znaczy na Orion, <głos> wiecie. Orion na Orionie też chciałam powiedzieć, tak, że Orion... były jakieś delikatne problemy z toaletą, ale, to... ale niewielkie i to już tak, jest sukces. I Krystyna je cudownie naprawiła i fantastycznie, że zrobiła to kobieta. Bardzo się cieszymy, że toaleta działa. Wiecie, to jest w ogóle tak, że mm, toalety z punktu widzenia projektowania są jedną z najważniejszych przestrzeni do ludzkiego komfortu. Na ISS-ie toalety psują się regularnie. Jakiekolwiek państwo wspomnienia astronautów wezmą do ręki do czytania, to problem z zaproszeniem kibla pojawia się zawsze. Bywa, że astronauci międzynarodowi chodzą do modułu rosyjskiego, gdzie mamy mniej doniesień o psującej się toalecie, więc zawsze jest to rodzaj jakiegoś sabotażu politycznego. Ale rzeczywiście jest tak, że no, te technologie są testowane, jak na razie, no, poza tą dość zabawną e, i pewnie tragiczną dla astronautów sytuacją naprawienia toalety, te Technologie y, sprawują się bardzo dobrze i też po to ta misja jest, po to ta misja nie ląduje na Księżycu, y, bo ona sprawdza, jaka jest wytrzymałość y, wszystkich rozwiązań, które tam są, bo jest to prototyp. W sensie pierwszy raz wysłaliśmy tą rakietę z ludźmi e, w taką podróż i no znowu, tak jak powiedziałyście przed chwilą, e, nie mamy doniesień, żeby coś poza, poza taletą e, szwankowało. Jeszcze podobno dyspenser z wodą e, no. był lekko uszkodzony i trzeba było tę wodę w worku zamknąć jakimś na jakiś czas. Tak, razie. ale to też jest tak, że bardzo dużo rzeczy nauci piją z woreczków. W sensie, no bo mhm. płyny, płyny uciekają, no więc tak. nawet jest taka słynna historia za projektowania na SS specjalnej filiżanki do kawy, żeby nie trzeba było kawy pić w woreczkach, więc, więc ogólnie możemy powiedzieć, że jak na razie misja przebiega bez znaczących problemów technicznych i systemy podtrzymywania życia, co niewątpliwie jest najważniejsze, działają i to daje nam szansę na to, że w tym 2028, jak wszystko dobrze pójdzie, kolejny Artemis 3 poleci no już z nadzieją na lądowanie, to też jest trochę o tym, że te piękne zdjęcia, które mają wartość artystyczną są, są też o tym, gdzie de facto wylądujemy na ten moment, mówimy o 14 lokalizacjach, więc, więc technicznie sprawdzamy wszystko i też znowu bardzo wiele rzeczy dowiemy się po powrocie, bardzo wielu rzeczy my w szerokim odbiorze się nie dowiemy, bo też chodzi o to, jak tej załodzy się tej przestrzeni używało. Znowu, jak posłuchamy wspomnienia różnych astronautów, to dowiemy się, że sama przestrzeń ISS-u dla astronautów jest opresyjna, no bo jest bardzo techniczna, e, no, stacja kosmiczna pachnie w bardzo specyficzny sposób płynami do dezynfekcji oraz potem, e, no bo ubrań się nie pierze, człowiek się nie może stanąć pod wyróżnicem i się umyć, więc, e, więc wielu rzeczy dowiemy się też, co się jak sprawdziło w momencie, kiedy będzie można do tej kapsuły wejść i też ją zbadać de facto. Ale niewątpliwie na ten moment on daje radę, no co otwiera nam duże pole nadziei do tego, że dalej będziemy ten kosmos eksplorować. A czy ty myślisz, Jan, że da się te kapsuły jakoś tak przyjaźniej już projektować? Ty się przecież specjalizujesz w projektowaniu, no właśnie, dającym poczucie jakiegoś komfortu, wspierającym nas jako istoty biologiczne też, no ale tam rozumiem, że te funkcje techniczne są kluczowe. Wyobrażasz sobie taką przyszłość, w której byłoby no wiesz, jak w filmach sci-fi, że jednak byłoby tam pięknie, minimalistycznie, przestronnie. Będą zieleń i będzie drewno i będą rosły drzewa. E, tak, e, to wracając na, na, do naszej rzeczywistości. No że, ziemię no. na, na Ziemię. Jak będziemy lecieć na Marsa, no a ta podróż pewnie będzie trwać między 5 a 7 miesięcy, to bardziej zajmiemy się komfortem użytkowania stacji i wtedy wykorzystamy psychologię środowiskową i neuroarchitekturę do tego, żeby zapewnić większy komfort funkcjonowania. W momencie, w którym te misje są kilkudniowe, e, czy są kilkumiesięczne, jak jest ale jest też jest starą stacją, stacją, która de facto straciła już okres przydatności do użycia nawet według pierwszych y, rokowań e, to mieliśmy inne priorytety i inną wiedzę techniczną. Teraz wiemy co ludziom służy, można bardzo dokładnie zaprojektować stację, która podnosi komfort użytkowania, ale e, biorąc pod uwagę gigantyczne środki publiczne, które zużywa tworzenie rakiety i czas jej użytkowania, e, no to się optymalizuje. Myślę, że potrzebujemy dalekich podróży kosmicznych, żeby przykładać większe znaczenie do, um, do tego komfortu Takiego neurologicznego, ale też estetycznego. I oczywiście mamy całą dziedzinę nauki, która nazywa się neuroestetyką i wiemy jak kontakt z określonym, określoną przestrzenią wpływa na nasz dobrostan psychofizyczny, ale na ten moment rzeczy mają być przede wszystkim bezpieczne, przede wszystkim lekkie, przede wszystkim spełniające wszystkie możliwe normy i też wiemy, że w tym okresie, w którym astronauci są w Orionie, oni są tak wysoko zmotywowani, że jest to zrobione optymalnie do czasu y, ich wykorzystania takiej kapsuły. Myślę, a. że Mars to zmieni. Mm -hmm. Mm -hmm. No właśnie, a propos, a propos tego czasu. Y, panie Agnieszko, y, jakie są właśnie te perspektywy? Bo do czego my tego człowieka y, tak naprawdę testujemy? Joanna już trochę powiedziała, stacja y, y, taka przesiadkowa, tak? Y, dalej loty na Marsa, to to jakie by to były perspektywy czasu, że ile docelowo człowiek miałby z powodzeniem i wie, jako takim zdrowiu psychicznym spędzić w tym kosmosie? tutaj no, ograniczają nas warunki techniczne, tak? Ile człowiek spędzi tego czasu, no tyle pewnie, ile będziemy mogli mu zaoferować mm -hmm. jako najszybszy powrót, więc raczej to nas normuje. Ale mm, z mojej perspektywy jest e, inna jeszcze ważna kwestia. Większość izolacji, które prowadzimy na Ziemi, na przykład w Lunarysie, to są izolacje krótkoterminowe. Tam tak. Najdłuższa izolacja miała miesiąc. E, a my bardzo dużo wiemy. E, na przykład z zespołem 2,5 roku badaliśmy wszystkie misje pod rząd, e, które się odbywały, więc to naprawdę dużo czasu, i one trwały dwa tygodnie, więc ja Aha. jestem ultra ultraspecjalistką od dwóch, dwutygodniowych izolacji. Rozumiem. Jeśli chodzi o ISS, dobrze, mamy tam dużo analogii, bo też jest dużo misji krótkoterminowych, ale jeśli chodzi już, czy, czy nawet tutaj Artemis jest z mojej perspektywy misją krótkoterminową, więc mogłabym się wypowiadać o pewnej dynamice Rozumiem. zespołu, o, o pewnych predycjach, ale potem Mars <głos》>, tyle czasu. I ja tu podrzucę Państwu taką ciekawostkę neurologiczną, żeby izolacja um, działała na nasz um, też mózg jako narząd biologiczny, a, a działa tak, że spada ilość połączeń nerwowych w korze, korze czołowej, w hipokampie. Po prostu gorzej funkcjonujemy, ale nie, nie tyle gorzej w tamtych warunkach, bo tam mniej się dzieje, więc nie potrzebujemy pewnych połączeń neurologicznych, a że mózg jest neuroplastyczny, no to potem się odbudują, kiedy będziemy mieć więcej bodźców. No to trzy tygodnie to za mało. Trzy tygodnie <śmiech> Żeby... to za mało. No za dobrze. Mało, tak? ja, ja muszę być specjalistką odlądowania kapsuły naszej klubowej, trójkowej, bo czas naszej fantastycznej i kosmicznie ciekawej audycji dobiega końca. Mam nadzieję, że bezpiecznie też zakończy się misja Artemis. A wam bardzo serdecznie dziękuję. Joanna, Jurga, Agnieszka Skorupa leciały z nami dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja.